Pelietony z dziedziego miasta zaprasza Andrzej Famielec codziennie od poniedziałku do piątku za 58 i za 5.20 tylko w Radiu Etherkaznet. No naprawdę, szykują się na naprawdę ostre święty. Święta. Tylko dlaczego zawsze na święta to wszędzie święty Mikołaj? A przecież to było 6 grudnia, a my tutaj mamy 24, 25, 26. Tak, to jest o wiele później. Wiemy, spóźniony Mikołaj to jest jak polska kolej, która zawsze się spóźnia, zawsze jest biała, zawsze jest osypana, ale nie o tym tym razem będziemy rozmawiać. Otóż każdemu z nas święta kojarzą się z choinką, prezentami, ciasteczkami, z wielkim, niewyobrażalnym obżarstwem. Ale do tego obżarstwa trzeba się przecież przygotować, tak samo pomyślał mój drogi kuzyn. Prowadzi on sklep z gazetami, więc jak tylko przyszło do niego zamówienie na gazety świąteczne, to jak zobaczył tytuł Słodkie Ciasteczka, jak za rączki, no bo niecałe 11 zł za słodkie ciasteczka, no to na pewno wszystkie jego panie, które należą do yy, rodziny Radia Przyjaciół Maryja czy Kółka Różańcowego, na pewno będą chciały sobie kupić. Więc co? Zamówił 24 sztuki. A że ani wydawcy nie było, ani tym bardziej nie było nic o zawartości, to zamówił to w ciemno. Jakieś było zdziwienie nie tylko jego, ale i sprzedawczyni, która o niego pracuje, która to odebrała, kiedy otóż przeczytali cały skład tych słodkich ciasteczek. I czego tam nie było? Otóż Pornogwiazdy, Dziwki nie z tej ziemi, Sex Cream i trzy ostre filmy. Ba, mina jego nie była aż taka ciekawa jak to, jak musiał się tłumaczyć wszystkim paniom, którym naopowiadał to, że jakie to on będzie miał niezwykłe specjały na te święta. No cóż, chociaż myślę za to, że nie jeden pan, gdy mąż owej staruszki byłby raczej szczęśliwy, gdyby dostał właśnie takie słodkie ciasteczko pod choinkę. I mam na myśli nie tylko wydanie gazetowe.